W czasie wakacji mieliśmy okazję być u moich teściów, oni mieszkają na wsi. I tam byliśmy razem z częścią rodziny mojej żony i dzieci bawiły się razem. I między tymi dziećmi bawiła się taka prawie już pięcioletnia Nadia. I w pewnym momencie jej mama wysyłają po coś do domu, żeby przyszła, coś tam przyniosła, jakieś chusteczki, żeby przetrzeć dziecko czy coś takiego. I tak jej mówi, no idź, idź, a ona tak... To dziecko bawi się, nie za bardzo chce iść. No i w końcu mama już taka podirytowana tym, że dziecko nie słucha, że tutaj trzeba, żeby ona poszła, przyniosła to, co jest potrzebne i mówi do niej, Nadia, idź, ale tak szybko, na jednej nodze. A ona, ale mamo, nie ma już gadania, no idź. No i ona rzeczywiście, jak to dziecko, tak, podniosła jedną nogę, no i na tej jednej idzie i po tych schodach się wspina i się dziwi. Dlaczego na tej jednej nodze? Dlaczego na jednej nodze? Czy masz takie wrażenie czasami, że idziesz za Bogiem na jednej nodze? Czy masz czasami takie wrażenie, Jezus na przykład powiedział, że ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Powiedział, że kto we mnie trwa, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Czy masz czasami takie wrażenie właśnie, jakbyś czegoś nie rozumiał, że idziesz za Bogiem na tej jednej nodze, no i oczywiście posuwasz się do przodu, jednak jest to bardziej męczące niż myślałeś. Nie ma w tym takiej płynności, nie ma w tym takiej łatwości. Ktoś z was miał chociaż raz takie doświadczenie w życiu? Z tej strony tak, z tej tutaj. Gdybyście kiedyś znali kogoś, kto ma, to możecie im tą płytę z tym kazaniem wraz do posłuchania. Rozumiem. I chciałem coś powiedzieć o pewnej rzeczy, którą sam osobiście niedawno odkryłem i która no, fantastycznie tłumaczy, jak iść za Bogiem na dwóch nogach. Jeżeli uważnie wysłuchasz tego, co ci powiem i zobaczysz tu parę rzeczy jeszcze i będziesz mógł zapisać i potem sobie jeszcze kiedyś przesłuchaj tej płyty, to zobaczysz, że twoje chodzenie za Bogiem nie będzie już na jednej nodze. Więc jak to się zaczyna w ogóle wszystko? Jak się wszystko zaczyna? Wiesz, nie dlatego się modlisz, żeby mieć relację z Bogiem, a dlatego, że masz relację z Bogiem, się modlisz. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy na przykład czytam czyjąś książkę, to nie znaczy, że ja tego człowieka znam. Kiedy czytam Biblię, czy się modlę, to nie znaczy, że znam Boga. Ten moment, kiedy rozumiesz, kim jest Bóg, kiedy rozumiesz, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu, to jest ten moment przełomowy, kiedy ty wchodzisz do królestwa. I wtedy, czy to przez to, co już słyszałeś wcześniej, czy przez nauczania, czy przez jakąś lekturę chrześcijańską, przez cokolwiek, Uczysz się często właśnie stania na jednej nodze. Co jest tą jedną nogą w relacji z Bogiem? To jest modlitwa i słowo. Uczysz się tego, że kiedy się nawracasz, to potrzebujesz czas spędzać, żeby czytać słowo, żeby się nim karmić i potrzebujesz czas, żeby rozmawiać z Bogiem. I to jest w porządku. W porządku, jeżeli rozumiemy, że to jest tylko jedna noga. I, ale trochę też o tym chciałem powiedzieć, o modlitwie i o czytaniu słowa. Wiecie... Chcę trochę tak to rozszerzyć temat. Dla niektórych to będzie przypomnienie, dla niektórych może rozszerzenie. Gdzie Ja zauważyłem, że są ludzie, jedni ludzie chętnie czytają słowo, inni chętnie się modlą. I osobiście uważam, że nie ma w tym nic złego, jeżeli jest jedno i drugie w twoim życiu. Gdzie jest taki bardzo znanych ludzi w ruchu zielonoświątkowym, Katryn Kulman, Kobieta, która posługiwała z wielką mocą. W czasie jej krucjat tysiące ludzi odzyskiwało zdrowie, a dziesiątki tysięcy nawracały się. Czasami to namaszczenie, które było Boże nad nią, było tak wielkie, że kiedy schodziła, bo często głosiła gdzieś w jakichś hotelach, na dużych salach, kiedy odprowadzano ją tak, żeby ten tłum... Czasami głodnych Boga, a czasami głodnych jakichś nie, niezwykłych przeżyć ludzi, którzy chwytał ją, tam czasami odrywał guziki od ubrania. Więc żeby ci ludzie ją tam nie maltretowali, sprowadzano ją przez kuchnię. I ona czasami przechodząc przez kuchnię, gdzie, wiecie, przygotowywano posiłki, ludzie tam nie, nie zajmowali się tym, że ktoś przez kuchnię wychodzi. Pewnie nie jedną scenę widzieli, kto i dlaczego przez kuchnię wychodzi. I e, wiecie, kiedy ona przechodziła, czasami ci kucharze podali pod mocą Bożą. Tak wielkie było namaszczenie nad nią. I czytałam takie urywki jej autobiografii, gdzie ona pisała, że ona, godzinę, ona całe godziny spędzała na czytaniu słowa. Ona czytała to słowo, to słowo ją inspirowało do modlitwy, ale dla niej takim kluczem było słowo. Dla niej wertowanie słowa, czytanie słowa było czymś, co ożywiało jej relacje z Bogiem. Inny człowiek, Smith Wilgesford, który żył trochę wcześniej niż Katryn Kulman, też pełnił wielką służbę, że nawet powiedzieć, że kiedy jego służba się skończyła, zaczęła się służba Katryn Kulma, jakby ten dar został w ciele Chrystusa. W każdym razie to był człowiek, który, którego zanotowano 18 przypadków wskrzeszeń zmartwych, nie licząc już wielu uzdrowień, uwolnień, które były w jego życiu. I ten człowiek z kolei, on bardzo dużo się modlił. Miał też Biblię, którą czytał, nosił ją ze sobą, ale on przede wszystkim spędzał czas na modlitwie. Więc ja to rozumiem, że w życiu różnych ludzi będą różne proporcje. Że pewnie są tacy, co mają 50 na 50, tyle samo się modlą, co czytają Biblię. Są tacy, do których będzie bardziej ciągnęło do Biblii, a innych bardziej do słowa. A myślę też, by jeszcze rozszerzyć temat, że czasami są różne sezony w życiu. Czasami jest taki sezon, kiedy łatwiej jest ci czytać słowo, a czasami jest sezon, kiedy łatwiej ci się modlić. I jakkolwiek tego tematu nie chcę rozwijać, na ten temat dużo też kazań było, pewnie jeszcze będzie i dużo literatury wspaniałej jest. Ale chcę powiedzieć, że modlitwa i czytanie słowa to jest tylko jedna noga w twojej relacji z Bogiem. I można się na jednej nodze poruszać. I dobrze, i lepiej poruszać się, wiesz, na jednej nodze niż w ogóle się nie poruszać. Ale chcę powiedzieć, że może być łatwiej. Coś, co nazwało jakieś moje intuicje i było dla mnie dużą wskazówką, to całe dzisiejsze kazanie to jest jeden z rozdziałów książki Billa Hypsa Odważne przywództwo. To jest człowiek, który założył kościół, w tej chwili 20 dwudziestotysięczny kościół w Chicago, który ma wiele filii i pozakładał wiele kościołów na całym świecie. Oni organizują też taki, by to z angielskiego przetłumaczyć najtrafniej, to będzie taki szczyt przywództwa. I on też odbywają się regularnie w Polsce, tam z ich wykładów są wyświetlane nauczania i tam wielu mówców światowej klasy naucza na temat przywództwa. W każdym razie, on jeden z rozdziałów nazwał, i tu Nikodema poproszę o pomoc, żebyś pierwsze kliknięcie zrobił, jeden z rozdziałów nazwał, cofnij o jedno. Nie, nie, jedną strzałkę, strzałkę w bok. Nie da rady. To jeszcze raz. O super. Ścieżki w relacji z Bogiem. I to jest ta druga noga, o której chcę mówić. Oprócz modlitwy i czytania słowa, które jest jedną nogą, jest też druga noga. Ta druga noga to są ścieżki w relacji z Bogiem. Nie każda ścieżka będzie tą, którą powiesz, że ona działa w twoim życiu. Ale na pewno przynajmniej jedną lub dwie odnajdziesz. Znajdziesz je na pewno, tak jak ja na pewno odnajdę to, gdzie to jest. Myślałem sobie, żeby sobie zaznaczyć, ale mówię, nie, nie zaznaczę, przecież to jest nam tak dobrze. Zaraz znajdę. Dobra, jest. I teraz te ścieżki. Jest kilka takich ścieżek i chcę pokazać pierwszą. Dzień teraz. To jest ścieżka relacji. Co to znaczy, to zaraz wytłumaczę. Ona jest opisana na przykład w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział od wiersza 24 do 26. Ja zrobię takie tło trochę. Zawsze tekst poza kontekstem jest tylko pretekstem, więc żeby był jakiś kontekst tego słowa. tak? Tu jest o Barnabie powiedziane. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Był to człowiek trzy tutaj cechy jego. tak? Był dobry. Wiecie... Każdy z nas ma jakiś rys, tak? O niektórych można powiedzieć, że są sprawiedliwi, o innych, że są uczciwi, o innych, że są mili, o innych, że są uprzejmi, o innych, że są głupi. Nie, już uśpiłem was, czy nie? Stajemy. A o innych można powiedzieć, i to można by powiedzieć o Barnabie, że był dobry. Była w nim taka dobroć. Jedna z cech, która w nim była. Był też pełen Ducha Świętego i pełen wiary. I jaki był efekt tego? Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Wiecie, on przyjechał do Antiochii, gdzie zaczął się Kościół i on zaczął głosić i jeszcze więcej ludzi zostało pozyskanych yy, dla Jezusa. I następny werset jest niesamowity. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zboże i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Ścieżka relacji. Są ludzie, którzy do tego, żeby utrzymywać owocną relację z Bogiem, potrzebują innych ludzi. Wiecie, na początku wybrałem inny fragment, jeżeli chodzi o Barnabę. To był ten fragment, dwa rozdziały dalej, kiedy Barnaba pokłócił się z Pawłem. Ponieważ kiedyś zabrali na wyprawę misyjną Jana Marka, który się odłączył. I później, kiedy wybierano się na drugą wyprawę, Barnaba mówi, dajmy mu drugą szansę. A Paweł odpowiedział? Co powiedział? Autor natchniony wstydził się to zapisać, co odpowiedział, a w każdym razie w skrócie brzmiało to nie. I wiecie, tak się pokłócili, że widzicie, Barnawa był bardziej przywiązany do ludzi niż do dzieła. Paweł był bardziej przywiązany do dzieła niż do ludzi. I wiecie, są ludzie, którzy potrzebują innych ludzi w relacji do Boga. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to może... Jezus powiedział kiedyś, że kiedy poznajemy prawdę, to prawda może nas uwolnić. Ja wierzę, że te prawdy, które tutaj mówię, mogą być dla wielu z was uwolnieniem. Szczególnie dla tych osób, które są w tej pierwszej ścieżce. Że jesteś tutaj, to może być... U... Mam znajomego, który kiedyś, jak się nawrócił, czytał właśnie wiele takich biografii znanych ludzi i czytał, jak oni wyjeżdżali całe dnie modlili się i pościli i byli w, na, w odosobnieniu. I on też tak postanowił kiedyś. Jeszcze wtedy studiował, wyjechał. Na kilka dni postanowił się modlić, pościć. Po dwóch godzinach postanowił, że będzie tylko się modlił, nie będzie pościł. Po czterech godzinach wrócił. Stwierdził, że to nie dla niego. I zwrócił takim wielkim poczuciem winy. Widzisz, są tacy ludzie, którzy potrzebują towarzystwa innych ludzi i to ich ożywia. Że kiedy tacy ludzie czytają Biblię sami, oczywiście przeczytają, coś tam zrozumieją, ale kiedy w gronie mają przeczytać słowo i się podzielić, to dla, to słowo dla nich jest takie żywe. Są tacy ludzie, którzy kiedy modlą się sami, jest im ciężko, ale kiedy tylko modlą się z innymi, od razu po prostu oni ożywają. Wiecie, ja nie mówię o tym, żebyśmy dobrze zrozumieli. W każdym z nas jest coś z tego. tak? Każdy z nas potrzebuje ludzi, ale są tacy, którzy są szczególnie wrażliwi na to. Jeżeli jesteś taką osobą, to nie obawiaj się i zrozum, że jest to Bożym darem, że ty potrzebujesz innych ludzi. Ponieważ jeżeli ty ich potrzebujesz, to oni też potrzebują ciebie. I być może właśnie twoim darem jest zgromadzić ludzi przy sobie, żeby wspólnie się modlić i wspólnie czytać słowo. I są ludzie, będzie taka ścieżka pokaże, dla których to jest męczarnia, ale są ludzie, dla których to jest ożywiające. I jeżeli jesteś takim typem Barnaby, który potrzebuje i czujesz, że kiedy sam się modlisz, czyta słowo, to jest tak jakby cały czas na tej jednej nodze. Już to już trwa lata i jesteś zmęczony. A kiedy tylko jesteś chwilę z innymi, to jest taka ulga, to nie obwiniaj siebie. I zrozum, że potrzebna jest to równowaga. Nie chodzi o to, żeby teraz tylko się modlę, jak są inni ludzie. No to znowu jest stanie na jednej nodze, tak? Ale stanie na dwóch nogach jest. Modlę się oczywiście samemu, czytam słowo, ale też potrzebuje innych ludzi. Wiecie... Są ludzie w kościele, którzy gdziekolwiek by nie byli w kościele, będą pytać, czy są małe grupy. Mam znajomego, który kiedyś nawrócił się chyba z trzy lata temu przez moją służbę. I on w Warszawie studiował chłopak i trafił tam do kościoła ziela na yy, tam w centrum Warszawy. na Nasiennej, o właśnie, dzięki. Nasiennej. Wiecie, ten kościół się w tej chwili tak rozrósł, że mają dwa nabożeństwa. Z tego tam, widziałem się z nim chyba miesiąc temu, że mają dwa nabożeństwa o 10-12, gdzie kościół się rozrósł. On mówi ale mówi, grupa, mówi, ja trafiłem do grupy studenckiej. Było tak fajnie, 30 osób, teraz 120. I wiesz, on nie czuje się tam najlepiej. On się czuł lepiej, kiedy te relacje były bliższe. Tak? E, oczywiście to nie tak, że, że on teraz się obraził, tylko że wiecie, dla niego to poczucie mniejszej wspólnoty było ważniejsze. Tak? Więc być może jesteś takim człowiekiem, który potrzebuje takich małych, bliskich relacji i w nich twoja relacja z Bogiem ożywa. Jeżeli tak, dąż do tego, żeby takie relacje mieć. Druga. Ścieżka intelektu, to jest Rzymian 12.2. To jest ten fragment, list do Rzymian, to można tak nazwać, można, ja tak nazywam, nie wiem, czy ktoś inny, ale może, katechizmem Nowego Testamentu. Ponieważ tam przez pierwsze 11 rozdziałów jest jakby cała historia zbawienia, łącznie z rolą narodu żydowskiego i teraz od 12 rozdziału Zaczyna się to, co praktycznie wynika z tego, w co wierzymy. I drugi wiersz mówi tak. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ścieżka intelektu oznacza, że są ludzie, którzy muszą zrozumieć, żeby uwierzyć. I są ludzie, którzy muszą uwierzyć, żeby zrozumieć. I wiecie, to są dwie drogi i wcale nie jest jedna biblijna, a druga nie biblijna. Podam wymyślony fragment rozmowy na przykład takiego człowieka, który nawraca się a, na się, a jego droga to jest ścieżka intelektualnych poszukiwań. To wiecie, nie chodzi mi tutaj o skrajność, bo wszędzie można znaleźć skrajności. Nie chodzi mi o takiego człowieka, co szuka tylko zaczepki, a nie szuka tego, co jest prawdą. Nie takiego człowieka, co wiecie, on będzie tam godzinami rozważał, czy Bóg to to, czy tamto, czy o wam to. Chodzi mi o człowieka, który potrzebuje argumentów. Wiecie, kiedy człowiek, który potrzebuje argumentów, tam powiedzmy, nawrócił się z kościele i ktoś mu mówi o dziesięcinie, to on mówi, a dlaczego tak mam, dlaczego mam to robić, dlaczego mam płacić? On potrzebuje argumentów. Dlaczego, tak? I są na to argumenty, tak? Bardzo prostym argumentem na, na ofiarowanie innym jest to, że jeżeli chodzi o finanse, to są dwie emocje, które w nas walczą całe życie. Chciwość i lęk. jeżeli ty nie nauczysz się ofiarowywać, to nigdy nie nauczysz się zabijać w sobie chciwości. A twoja chciwość oczywiście umrze. Nie jak złożysz dużą ofiarę, twoja chciwość umrze, uwaga, dwie godziny po twojej śmierci. Także przez całe życie będziesz musiał ofiarowywać coś innym, tak? Eee, więc to, że ofiaruję dziesięcinę, oczywiście jest pewną formą i może ktoś od początku powie, ja nie chcę dziesięciny, ja chcę mniej, okej. Okay. Ale jeżeli nie będziesz systematycznie czegoś ofiarowywać innym, to twoja chciwość będzie narastać w tobie. Jakkolwiek będziesz mówił, że ty nie jesteś chciwy, ty jesteś biedny, to właśnie jesteś biedny, bo jesteś chciwy, tak? To jest... Są argumenty na to, tak? Ja lubię tą ścieżkę i się dobrze w niej czuję. Ale teraz wyobraźcie sobie człowieka, który który właśnie się tak nawrócił, jest na tej ścieżce intelektualnych poszukiwań i spotyka człowieka, dla którego intelekt... powiedziałem sobie, że nie będę obrażał żadnej ze ścieżek. Dla którego intelekt ma ma nieco mniejszą wartość. I <gry> ten człowiek powie mu tak. "Dziesięciny? No, płacisz dziesięcinę, zaufaj Panu. Mówi, ale co ma zaufanie Panu do płacenia dziesięciny? I on mówi, no jak to, co ma? Wszystko. Mówi, Wytłumacz mi to. Co ja mam Ci tłumaczyć? Zaufaj Panu. Wiecie, niektórzy jak teraz słuchacie, mówicie, no właśnie, zaufaj Panu. A niektórzy jak tego słuchacie, mówicie sobie, no właśnie, co ma zaufanie pan do płacenia dziesięciny. Wiecie, zależy na której ścieżce jesteś. Ścieżka intelektualnych poszukiwań nie jest złą ścieżką. I tacy ludzie będą często, będzie ich to interesować, tak? Jest jakaś książka, tak? Ja osobiście uważam, że każdy przywódca, szczególnie chrześcijański, powinien przeczytać tą książkę, odważne przywództwo. Wiecie, jest wiele wspaniałych książek o przywództwie, ale ta jest najspanialszą książką, jaką czytałam, o przywództwie chrześcijańskim. Pisze to człowiek z 33-letnim doświadczeniem. I to, co pisze, chyba w tak się dochodzi w pewnym wieku do tego, to się pisze prawdę, tak? A nie pisze się tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które wychodzą raz na 10 lat i zbiera się je po 30 latach w książkę i wychodzi, że całe życie było takie wspaniałe. Cikazuje, że nie, że było takich 10 wydarzeń w życiu, ale zostało opisane na 10 rozdziałach. A on opisuje tutaj różne swoje pomyłki, swoje błędy, swoje grzechy, też udane rzeczy, też co mu się udało. I wiecie, jeżeli jesteś na ścieżce intelektu, to jest normalne, że ty będziesz chciał zgłębiać, tak? by nie wystarczy to, że ktoś ci coś powie. Że ktoś ci powie, słowo jest natchnione, ty mówisz, ale jak? George McDowell jest takim przykładem. On się w taki sposób nawrócił, rzucił chrześcijanom wyzwanie. Dajcie mi, powiedzcie mi, co jest najważniejszą prawdą wiary. Chrześcijanie mi powiedzieli to, że Jezus zmartwychwstał. On był na studiach prawniczych, mówi, zbiorę cały materiał dowodowy, biblijny i pozabiblijny i udowodnię wam, że nie. Przez kilka miesięcy badał i po kilku miesiącach doszedł do wniosku, że na podstawie, gdyby był sędzią miał wydać wyrok, to wydałby wyrok, że bardziej prawdopodobne jest to, że Jezus zmartwychwstał niż że nie zmartwychwstał. Potem jakiś czas się zmagał, żeby poddać życie tej prawdzie, ale kiedy poddał życie tej prawdzie, on nie, on nie zawiesił swojego umysłu na kołku. On napisał przewodnik apologetyczny wokacje to wydało taką grubą książkę, gdzie dla ludzi, którzy są na przykład filozofami, okultystami albo biblistami, antropologami, lubią takie rzeczy, tam jest każdy z rozdziałów właśnie od różnej strony odargumentuje o prawdziwości chrześcijaństwa. I są ludzie, dla których to nie będzie działać, ponieważ dla nich te argumenty to nie jest tak ważne. Na przykład oni wejdą do kościoła, gdzie będą otoczeni miłością i powiedzą, wow, tu jest świetnie, tu zostanę. I to nie znaczy, że jest lepszy, gorszy. Jesteśmy różni, tak? Ale są ludzie, którzy muszą być przekonani. I dla nich może mieć mniejsze znaczenie, jak fajnie gdzieś jest. Dla nich większe znaczenie ma to, jak prawdziwe to jest. To jest ścieżka intelektu. Trzecie. Ścieżka służby. Pierwszy list Piotra 4, 10, 11. Piotr pisze tak. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrze szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. I tutaj Piotr pisze... Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Czyli Piotr pisze o tym, każdy otrzymał dar łaski. Tak? Zaczniemy od początku. Weź wróć do pierwszego. Nie, nie, żartuję się ty. Dobra. Nauczę was służyć pewnym darem. Już o nim mówiłem miesiąc temu, a co miesiąc będę powtarzał i to jeden dar wyprodukujemy w tym kościele. Właśnie, uśmiechnij się do osoby, która jest obok. Uśmiechnij się. To jest jeden z darów, tak? Jeżeli mówisz, nie wiem jaki jeszcze mam dar łaski, to jest właśnie jeden z darów łaski, uśmiech, który, którym żywisz drugą osobę. Każdy ma jakiś dar. I są ludzie, którzy gdziekolwiek się znajdą, oni mają postawę służby. Każdy ma służyć, ale niektórzy mają szczególną. Wiecie, to jest te, tego typu człowiek, że on będzie pierwszy raz w kościele, ale kiedy będzie wieszał kurtkę i zobaczy kogoś, kto chce powiesić kurtkę, na przykład kobietę, to mówi, ja pomogę. Albo przyjdzie i zobaczy, że rozstawiają krzesełka. Jest pierwszy raz w tym miejscu, jest gościem. Ale on podejdzie i będzie rozstawiał krzesełka. I wiecie, są tacy ludzie, dla których ścieżka służby jest... Ale uwaga, bo ta ścieżka jest podobna do jednej, która będzie za chwilę. Tacy ludzie znajdą swoją służbę, jedną służbę i w tej służbie będą. To jest ich dar łaski i to naprawdę ich ożywia. Tacy ludzie, wiecie, to co mnie porusza Billy Graham, tak, człowiek, który głosił Ewangelię milionom ludzi i on miał, to co mnie porusza, 45 lat służby i on miał przez te lata trzech współpracowników, którzy byli z nim przez te 45 lat. I wiecie, niektórzy z nich w pewnym momencie, kiedy jego służba zaczęła się rozrastać, oni byli w pomocy jego służby. Nikt do dzisiaj niewiele osób zna, ja na przykład nie znam ich nazwisk. Natomiast oni wybrali tą ścieżkę służby, niektórzy z nich porezygnowali ze swoich karier, dobrze się zapowiadających, gdzie otrzymywaliby dużo większe wynagrodzenie, ponieważ chcieli służyć. I oni weszli w tą jedną konkretną służbę i w tej służbie byli. I są ludzie, którzy kiedy nie służą, oni wysychają. Oni jeżeli gdzieś są w kościele, może być najspanialszy kościół, z najpiękniejszym uwielbieniem, z cudownym słowem, z niesamowitymi relacjami, a oni się będą ciągle czuli, że się poruszają na jednej nodze. Że dla nich tą drugą nogą jest służba. Jeżeli masz ten dar, nie musisz szukać zorganizowanej służby i od razu bycia liderem tej służby, ale wejdź w służbę. Znajdź sobie służbę i po prostu wejdź w nią. Kolejne. Ścieżka kontemplacji. Nie chodzi o tą kontemplację jak z dowcipu, jak wiecie, pewien człowiek zachwycił się buddyzmem i usiadł tak dziwnie w pozycji lotosu na, na ławce, nie, i tak siedzi. A podchodzi kumpel i mówi co robisz? Mówi, a, kontempluję. A co, nie możesz pluć prosto? <śla> Tutaj w objawieniu Jana w pierwszym rozdziale, Jan zaczyna tak. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby głos trąby, który mówił. Właśnie to zachwycenie, o którym pisze Jan. To, co robił Jan. Jan był tym uczniem, który spoczywał na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Są ludzie... Którzy godzinami będą mogli rozważać słowo. Którzy wezmą jakąś lekturę duchową, zamkną się i przez godzinę nie będą chcieli się z nikim widzieć. Oni godzinami mogą trwać na modlitwie, wstawiać się i prosić o różne rzeczy. To jest jedna ze ścieżek. To jest ścieżka tych ludzi. Oni po prostu potrzebują pobyć sami. Oczywiście oni przyjdą do kościoła. Oni porozmawiają z innymi. Oni nie są dziwakami, tak? To nie jest Szymon Słupnik, który wraz na słup, żeby się nie myć i tam spędził kilka lat. Natomiast to są ludzie, którzy żyją wśród nas, tak? którzy tutaj są. Ale niektórzy z was, jeżeli tutaj jesteście, to wiecie, o czym mówię, tak? Że dla was to jest... Niektórzy nawet kiwacie głowami, znaczy, że naprawdę wiecie. Że po prostu dla was jest... Uwielbiacie ten czas, kiedy jesteście sami, tak? Są tacy, którzy lubią być sami, żeby się pomodlić, ale bez przesady. A są tacy, którzy lubią być wśród ludzi, ale bez przesady. Więc właśnie to o tych ludzi chodzi. Tak? Jest taka ścieżka, jedna ze ścieżek. Ścieżka, kiedy spędzasz czas sam na sam z Bogiem i wtedy się dobrze czujesz. Najczęściej to, są, to jest połączone z naszą osobowością, czyli introwertycy są tacy. Tak? Ludzie, którzy generalnie bardziej przeżywają świat wewnątrz niż na zewnątrz. Okay. Piąta ścieżka. To jest ścieżka aktywności. Ona jest trochę podobna do ścieżki służby. Różni się tym, że w ścieżce aktywności masz kilka służb naraz. I tak wiecie, jesteś jak żongler. Żonglujesz wieloma rzeczami naraz. Paweł jest tutaj świetnym przykładem tego. Zobaczmy końcówkę listu do Rzymian, kiedy on mówi o swoich planach na najbliższy czas. Mówi on tak. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, czyli tak. On był w jakiejś, gdzieś tam był. Nie pamiętam już, gdzie on był, ale gdzieś tam był. I mówi, już nie ma tutaj dla mnie pracy. To naprawdę coś znaczyło. Jeżeli Paweł mówił, że tu nie miał pracy. Mówi, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że mnie tam wyprawicie. Ale teraz idę do Jerozolimy. Czyli załóżmy, był w Koryncie, mówi, idę do Hiszpanii, zajdę po drodze do was, ale przy okazji jeszcze zahaczę o Jerozolimę. Jeżeli weźmiesz sobie to na odległości i zrozumiesz, że kiedyś nie było statków ani samochodów, statki były, ale nie było samolotów ani samochodów, to rozumiesz, że to trochę zajmowało czasu. Ale dla niego to było, ja idę tam, potem tam, a przy okazji jeszcze zajdę tutaj. To jest ścieżka aktywności. Tak? Że to są ludzie, którzy potrzebują być aktywni na wielu frontach. W każdej ścieżce można popaść w jakiś tak, kanał, tutaj też oczywiście, ale są tacy ludzie, którzy kiedy będą tylko w jednej służbie, będzie to dla nich za mało. Oni potrzebują być i w tym, i w tym, i w tym, i w tym. Bóg tak stworzył takich ludzi. Bill Hypes o sobie pisze, że, że on jest takim człowiekiem. Przeczytam wam to, co on pisze. pisze, że kiedy on odkrył, że to jest jego ścieżka, ja będę trochę czytał, trochę będę mówił, bo tam pomyślał tak, mówi o nie, dlaczego tak? Wolałbym być kontemplatykiem, takim człowiekiem głębi, który jak wyjdzie i po, po prostu powie kazanie to powie, takie głębokie, mówi, a ja takim człowiekiem nie jestem, mówi, ja tutaj latam samolotami co chwilę, tu, tam, tam, opisuję taką historię kiedyś, jak już był trzy miesiące w takiej podróży misyjnej, ciągle latał samolotami gdzieś tam i gdzieś byli w Afryce i właśnie do Brazylii mieli lecieć i on stał, już taki był zmęczony i podchodzi i się okazało, że wiza gdzieś się zgubiła jego. I że mógłby wrócić już do, do Stanów Zjednoczonych. I taki był szczęśliwy i mój do swoich współpracowników, trudno, musicie w Brazylii poradzić sobie sami, ale te trudno, bo, u, tylko tak wiecie, w słowach. On był cały szczęśliwy. A no, jeden z tych się pyta tego, no a czy nie można nic zrobić? On mówi. No tak, jest możliwe. I tam gdzieś sprawdził w komputerze. mówi: Tak, jeżeli w ciągu 48 godzin poleciałbyś gdzieś tam i gdzieś tam i tam załatwił w ambasadzie wizę i wrócił, to możesz pojechać do Brazylii. I on mówi do nich, no widzicie, nie mogę. Oni mówią, możesz. Ten pan powiedział, że to jest możliwe. No i on powiedział, że nie. No i mówię, słuchaj, Bill. prosimy cię o to, żebyś umarł jako męczennik. Nie prosimy Cię o to, żebyś swoje ciało wystawił na spalenie. Prosimy Cię o to, żebyś obejrzał całą masę filmów w samolocie. I wiecie, i on tam poleciał, wrócił i mówi, był oczywiście zadowolony z tego czasu, który tam spędzili, ale właśnie to jest człowiek bardzo aktywny. No i on mówi tak, co, co ja wolę. Nie jestem mnichem, nigdy nie stanę się jednym z ojców pustyni. Wolę przelecieć nad pustynią z podwójną prędkością dźwięku, dotrzeć do celu i wzywać przywódców kościoła, aby podnieśli swoje cztery litery i zaczęli przewodzić. Potem chcę wrócić do mojego lokalnego kościoła i wzywać poszukujących, aby podnieśli swoje cztery litery i weszli do królestwa. A potem chcę wzywać wierzących, aby podnieśli swoje cztery litery i zaczęli działać. Muszę się z tym pogodzić. Nie jestem mnichem. Ojcowie pustyni pewnie nawet nie używaliby słów w stylu cztery litery. Prawdopodobnie nie mieli nawet niczego takiego, co można by było tak nazwać, gdyż tak często pościli. Te cztery litery to jest oczywiście coś, co się zaczyna na D. Jest to część ciała i nie jest to dłoń. Więc to jest ścieżka aktywności. Ciągle w ruchu, ciągle coś robi, ciągle coś się dzieje. Szóstka. Ścieżka stworzenia. Ten sam list do Rzymian, tylko na pierwszym rozdziale. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawi, Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata, Oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz nie ciemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. To jest powiedziane, że Bóg objawia się każdemu człowiekowi przez stworzenia. Wiesz, kiedy ktoś coś zrobił, to coś możesz o tym człowieku powiedzieć. Jeżeli widzisz, jak ktoś zrobił, na przykład ten pulpit, możesz coś powiedzieć. Jeżeli widzisz, przechodzisz czasami i widzisz, jak ktoś dom wybudował, coś możesz powiedzieć o tym człowieku, który ten dom budował. Czy jest dbały, czy nie dbały, czy jest utalentowany, czy nie jest. Wiecie, ja pamiętam pierwszy raz, generalnie wolę duże miasta, niż piękne widoki przyrody, ale są wyjątki. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Alpę, wtedy z samego rana jechaliśmy i wyjechaliśmy z takiego zakrętu i nagle zobaczyłem Alpę. To po prostu oczy mi się otworzyły, szczęka też i tak... tak. Znajomi się śmiały, że przez pół godziny nic nie mówiłem, tylko gapiłem się w te góry. Wiecie, jest coś takiego, że kiedy patrzysz na stworzenie, możesz się poczuć bliżej Boga. Zawsze irytowali ludzie, którzy mówili, ja nie muszę iść do kościoła, ja mogę sobie pójść do gdzieś tam do parku, albo pójść sobie na łąkę, albo pójść do lasu i ja tam bliżej czuję Boga. Wielu, którzy tak mówią, to po prostu tak mówią, bo mają taki dar mówienia. Natomiast są ludzie, którzy rzeczywiście, kiedy mają się gdzieś modlić, to oni wyjdą gdzieś na dwór. To oni pojadą w jakieś miejsce. Mam znajomego, który kiedy chce spędzić czas z Bogiem, on pakuje się, wyjeżdża w góry, chodzi po górach i to po prostu w naturalny sposób pobudza go do modlitwy, do refleksji. On sobie siada, ta słowo. To jest jego ścieżka, tak? Tacy ludzie potrzebują kontaktu z naturą. Potrzebują jak najwięcej czasu spędzać, ponieważ to zbliża ich do Boga. Siódma ścieżka. Ścieżka uwielbienia. Psalm 103, nie będę go całego czytał, ale Dawid jest tutaj takim wspaniałym, biblijnym przykładem. Błogosław duszą moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszą moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Wiecie, jego psalmy, jego spisane modlitwy są wspaniałe. Czasami tam jęczy przed Bogiem i na końcu mówi ale Bóg jest moją siłą, moją mocą. A czasami, to wiecie... Ma takie zapędy do uwielbienia, że nawet jest tam w skrajnej depresji i mówi wszystko bez sensu, ale chwalę cię Pani, ale dlaczego tak jest źle? No bo uwielbia... Zobaczcie, jak nie jest w niektórych psalmach. Ten motyw uwielbienia, tak ważny w jego życiu, on się przebijał. I są ludzie, którzy potrzebują, to jest podobne, ale trochę różne od kontemplacji, ponieważ uwielbienie to jest właśnie, są ludzie, którzy non-stop, tak? Człowiek, który ma upodobanie do ścieżki intelektu, będzie chodził i słuchał sobie nauczań. A ten, który ma upodobanie do ścieżki uwielbienia, będzie chodził i puszczał sobie muzykę uwielbieniową. Dlaczego? Ten, który jest, ma tą ścieżkę uwielbienia, on też lubi słuchać nauczeń, ale bardziej woli uwielbiać. I odwrotnie, tak? I teraz... Kto z was odnalazł się przynajmniej w jednej ścieżce? No kilka osób się odnalazło. Z tego co Bill Hypes i ja też tak myślę że zwykle dwie ścieżki to są dwie nasze podstawowe. I kiedy masz te dwie ścieżki, masz wtedy dwie nogi. Już wtedy nie chodzisz na jednej. Chodzisz na dwóch nogach, tak? Czyli co to znaczy? znaczy modlę się i czytam słowo, ale na przykład służę i mam czas, kiedy sam po prostu jestem i spędzam czas z Bogiem. Modlę się i czytam Biblię, ale mam też czas, kiedy jestem aktywny i kiedy spędzam czas z ludźmi. To są rzeczy, te dwie nogi, i wiecie, jak jest nogą, tak? Czasami jest ciężar na jednej, czasami na drugiej. Jest ważne, żeby odkryć swoje ścieżki i podążać za nimi. Teraz drugi slajd, pokaż. Ok. I są takie cztery punkty, co teraz zrobić? Pierwsza rzecz jest prosta. określ swoją ścieżkę. Wiecie, Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza pod koniec swojej służby i udzielał mu różnych wskazówek i powiedział fantastyczne zdanie pełni rzetelnie służbę swoją. Swoją. Widzisz, ścieżki są różne i ważne jest, żebyś odkrył ścieżkę swoją, a nie myślał, ta jest bardziej duchowa, ta jest mniej duchowa, ta jest lepsza, ta jest gorsza. Nie ma tak. Masz swoją ścieżkę. Bóg ciebie stworzył taką, a nie inną osobą. I kiedy wejdziesz w swoją ścieżkę, będziesz czuł satysfakcję i zadowolenie. Na początku, szczególnie jeżeli jesteś osobą, która nauczyła się bardziej spełniać oczekiwania innych niż swoje, to wtedy, wtedy łatwiej ci będzie, żeby wejść w ścieżki, które są na przykład powszechnie przyjęte w jakichś kościołach, tak? W przykład w kościołach charyzmatycznych to ścieżka uwielbienia jest taka, wiecie, uwielbienie. A nauczanie to jest... No, to taka mądrość, ale to bardziej uwielbienie. Jak jesteś w kościele innej maści, to tam bardziej nauczania, uwielbienie. No, trzeba spędzić jakiś czas na uwielbienie. I łatwiej jest Ci wtedy powiedzieć, a, no to i muszę być taki, powinienem... Nie, powinieneś być taki, jakim stworzył Cię Bóg. Więc znajdź swoją ścieżkę. Znajdź swoje ścieżki, tak? I krocz nimi. Właśnie to jest taka zasada, właśnie co Paweł pisał, pełnij rzetelnie służbę swoją. Kiedy wejdziesz w swoje powołanie i będziesz robił w swój sposób rzeczy, co będzie miało owoc. Oczywiście zawsze są dwa rowy, tak? Można całkowicie pójść w coś, co ci każą inni, a można całkowicie powiedzieć, i ja jestem niezależny. Ja mam takie ścieżkę kontemplacji natury po prostu. I mi tam. Więc druga rzecz. Kiedy już określisz swoje ścieżki, krocz nimi. Bo pułapka polega na tym. Znam swoje ścieżki, kroczę nimi. Ale to chyba nie jest moja ścieżka, bo nagle jest mi ciężko uwielbiać. No dziwne by było, gdyby nigdy nie było ci ciężko uwielbiać. To jest normalne. Na każdej ścieżce są przeciwności. Na każdej pojawia się ten moment zamieszania, kiedy ty już po prostu nie wiesz, tak? Jan Chrzciciel, pierwszy człowiek, który rozpoznał Jezusa i powiedział, to jest Baranek Boży, wysłał wszystkich uczniów do Niego, a kiedy był więziony, mówił, ale to ty jesteś tym, co miał przyjść, czy nie ty? Wiecie, każdy z powodu różnych presji, okoliczności, trudności może przeżyć zamieszanie. Ale tak naprawdę, kiedy sięgniesz pamięcią wstecz i przypomnisz sobie wszystkie sytuacje, w których zbliżały Cię do Boga, to łatwo odkryjesz, jakie to są ścieżki. Więc nie tylko je określ, ale i krocz nimi. Trzecie. Szanuj wszystkie ścieżki. Co to znaczy? Jest bardzo proste, po prostu mi robione... Nie nikogo nie krytykować. Nikogo nie krytykuję, tylko pewną postawę powiem. Uwielbiam wszystkich łapaczy namaszczenia, tak? To to jest łapacz namaszczenia. To jest człowiek, który odkrył swoją ścieżkę i uważa, że jeżeli ktoś kroczy jego ścieżką, to jest namaszczony. Tak? Każdemu z nas to grozi, żeby wpaść w to. Każda ścieżka jest namaszczona przez Boga. Ty możesz nie czuć nic, przy jakiejś ścieżce, tak? żeby że na uwielbiam, i kiedy skończą? Tak? Ale szacunek do innych ścieżek polega na tym, że jeżeli oni uwielbiają, to ja też będę uwielbiał. Nawet jeżeli dla mnie, w moim pojęciu, to jest za długo, nie szkodzi. Ja w to wejdę, ponieważ jeżeli Bóg namaścił ich do tego, żeby oni uwielbiali, to jeżeli ja się poddam pod to, do czego Bóg ich namaścił, to też coś z tego wezmę. Więc szanuj wszystkie ścieżki i Zostaw, zostaw, zostaw, zostaw, zostaw. No widzisz, jakie masz jakieś ścieżki aktywności tutaj za dużo. Nie, nie ten slajd. Aha, ale ty masz ścieżkę aktywności, więc musisz przejść wszystko. Dobra, rozumiem. Dzięki. E, super. W tym mieści się jeszcze jedna rzecz. Eksperymentuj z innymi ścieżkami. Popróbuj czasami czegoś, co jest dokładnie odwrotne. Na przykład... Spotkać się z kilkoma osobami, żeby się pomodlić albo porozważać słowo. Nawet jeżeli wolisz być w odosobnieniu. Albo spędź trochę czasu na przeczytaniu jakiejś książki albo na posłuchaniu jakiegoś nauczania, które pogłębia jakiś temat. Nawet jeżeli to... Albo weź sobie płytę z uwielbieniem, spędź godzinę tylko na uwielbianiu, wspomagając się jeszcze czyimś uwielbieniem, tak? Bo wiesz, że to nie jest twoja ścieżka w naturalny sposób będzie ci trudno. To nas rozszerza, wiecie, to rozszerza nasze horyzonty, kiedy poznajemy trochę. Wiecie, kiedy ja byłem w Lidze Biblijnej, jest taka organizacja, która szkoli i wspiera misjonarzy, którzy zakładają kościoły, tak od zera. I przez dwa lata mieliśmy raz na kwartał takie tygodniowe zjazdy. No i ponieważ Liga Biblijna jest pozadenominacyjna, więc tam byli od skrajnych charyzmatyków do skrajnych antycharyzmatyków, jakby wszelkie maści chrześcijaństwa polskiego. I wiecie, kiedy tak się lepiej poznawaliśmy, to też mijały różne uprzedzenia. Na przykład, którzy powiedzieli, że a patrz, a charyzmatycy ja też korzystają z głowy i znają Biblię. <grybujesz> Mówili, a, ale co widzieliśmy? Widzieliśmy, że kiedy padają te uprzedzenia i kiedy bardziej zaczynamy siebie poznawać i rozumieć, w jaki sposób funkcjonujemy, to nagle mi osobiście poszerzyło się bardzo rozumienie Kościoła, ponieważ kiedy zdobywasz inne doświadczenia niż masz, to możesz wejść w coś, w jakąś ścieżkę, możesz coś popróbować i powiedzieć, to absolutnie nie jest dla mnie, ale to absolutnie jest od Boga. Możesz rozpoznać, że to jest inny sposób, w jaki ludzie są przyciągani do Boga. I to też lepiej będzie Ci zrozumieć, jeżeli komuś głosisz Ewangelię, tak? Że są ludzie, których pociągnie to, a są ludzie, których pociągnie to. Są ludzie, dla których ważniejsze będzie to, a są ludzie, dla których ważniejsze jest tamto. I Bóg, jeszcze jedna rzecz przy tym punkcie. Bóg nas stworzył Kościół jako ciało, tak? I w tym ciele potrzebne są różne części. I nawet jeżeli wydają się być zupełnie różne, to jednak pasują do tego samego ciała. Jeżeli spełniają, jeżeli dwie rzeczy, jeżeli spełniają swoją rolę i rozumieją, że są częścią większej całości. Bo jeżeli rozumiesz, że wszyscy mają być tacy jak ty, ja nie wiem, co bym zrobił, czy znaczy, wiem, co bym zrobił, ale nie powiem tego. Ja bym zobaczył, że wszyscy są tacy jak ja i tu siedzą. W czy nie wyszedł mi powiedzieć kazania? <grych> eee... Więc Bóg stworzył różnorodność i chce nas mieć różnymi, ale jako jedno. I ostatnia rzecz. Pomóż innym poznać ich ścieżki. Jeżeli widzisz kogoś, komu jest trudno w jakiś sposób i czujesz, że on idzie za Bogiem na jednej nodze, i mówi, wiesz, no ja czasami czytam jakieś rzeczy, no i to czytanie mi pomaga, ale to takie cielesne, wiesz, ja czytam nauczania, jakieś książki, to ludzie napisali, wiesz, ludzie, a ja czytam i mi to pomaga zbliżać się do Boga, co jest ze mną nie tak. Można powiedzieć, że wiesz, Bóg stworzył w Kościele nauczycieli i ci nauczyciele dzielą się pewną mądrością od Boga i to może ci pomóc. Albo jeżeli ktoś mówi, ja nie wiem, co jest ze mną, bo ja bym tak bardziej się zamknął sam i po prostu był tylko sam ze sobą, powiedz mu, to w porządku. Może jesteś człowiekiem, który bardziej potrzebuje takiego czasu. Pomóż innym odkrywać ich ścieżki i pomóż im, żeby oni wkraszali w te rzeczy, które są dla nich. Dzięki, Nikodem. Teraz wróć do pierwszego slajdu. No tak, klikaj to. siedem razy, będzie dobrze. Teraz możesz przyjrzeć jeszcze przez chwilę, Pomyśleć, która z tych ścieżek jest dla Ciebie i co w związku z tym możesz zrobić w tym tygodniu.